Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 17-14 kwietnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Będą konsekwencje dla Konrada Berkowicza z Konfederacji. To po tym, jak pokazał mównicy sejmowej flagę Izraela ze swastyką. Krakowski referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta będzie kosztować kilka milionów złotych. Ruszyły już przygotowania. W Świnoujściu będą zamieniać słoną wodę w słodką. Powstanie tam pierwsza w Polsce od salarnia wody morskiej. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada konsekwencje wobec Konrada Berkowicza z Konfederacji. W kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie poseł mówił, że Izrael używa zakazanych bomb fosforowych i w wyniku takich ataków cierpi ludność cywilna, w tym dzieci i kobiety. Pokazał też przerobioną flagę Izraela. Zamiast gwiazdy Dawida była na niej swastyka. Na wystąpienie polityka Konfederacji zareagował marszałek oraz poseł klubu Centrum Sławomir Ćwik.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 Kancelaria Sejmu wydała oświadczenie, w którym potępiła zachowanie posła Konfederacji. Polityk ma zostać ukarany finansowo, a służby prawne analizują możliwość podjęcia dalszych kroków prawnych. Kraków przygotowuje się do referendum. Miasto musi zabezpieczyć kilka milionów złotych na głosowanie w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Krajowe Biuro Wyborcze wyznaczyło termin plebiscytu na 24 maja. Prezydent miasta zniechęca do udziału w głosowaniu, a komitet referendalny walczy o jak najwyższą frekwencję w się będzie musiało znaleźć ponad 4 miliony złotych. Za tydzień radni podejmą decyzję z jakich pozycji w budżecie środki zostaną przesunięte na referendum. Przyznaje Antoni Fryczek, sekretarz Urzędu Miasta w Krakowie. To jest nieoczekiwany, nieplanowany wydatek. W związku z tym na najbliższej sesji zostanie przedłożony projekt uchwały dokonujący przesunięć tych środków. Główny koszt organizacji referendum to wynagrodzenia dla ponad 3,5 tysiąca członków, 450 obwod... Komisji referendalnych. Przewodniczący będzie miał 675 zł, zastępca przewodniczącego 600 zł, a członek obowodowej komisji wyborczej 525. Miasto musi zapewnić lokale do głosowania oraz ich obsługę. Krajowe Biuro Wyborcze z kolei odpowiada za karty do głosowania i szkolenie członków komisji. Kraków Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polki żyją dłużej niż mężczyźni, ale ze złym zdrowiem. Najnowsze dane na ten temat przedstawił Resort Zdrowia podczas warszawskiej konferencji Zdrowa Polka Profilaktyka Diagnoza System. Polki średnio żyją prawie 65 lat w zdrowiu i 17 lat ze złym zdrowiem. Mężczyźni żyją ponad 61 lat w zdrowiu i 13 lat ze złym stanem zdrowia. Codziennie Polki, ja znam ich setki, tysiące, bardzo różnych kobiet, dźwigają ogromny ciężar pracy zawodowej, opieki nad dziećmi, Wsparcia starzejących się rodziców. Przecież to one najczęściej rezygnują z pracy, kiedy w domu rodzi się dziecko z niepełnosprawnością. Kiedy rodzice chorują, jeśli chcemy naprawdę silnej Polki i silnej Polski, musimy wreszcie powiedzieć, że zdrowie kobiet jest inwestycją, a nie kosztem. Mówiła pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. Podczas warszawskiej debaty eksperci zachęcali kobiety do wykonywania badań profilaktycznych i szukania pomocy u specjalistów. W Świnoujściu rozpoczęto budowę pierwszej w Polsce od salarni wody morskiej. Zastosowana w niej zostanie technologia dubajska. Do stacji uzdatniania będzie trafiać słona woda powierzchniowa, która po oczyszczeniu znajdzie się w kranach. To nie tylko pionierska w kraju inwestycja, ale też najdroższa budowa w historii miasta. Do odsalarni będzie trafiać woda z kanału Mulnik. Nie jest tak słona jak z morza, ale nie nadaje się do picia. Trzeba z niej wytrącić całą sól, mówi Marcin Makowski kierujący budową. W skali myślę roku to na pewno są tony i to 10 ton. W krajach arabskich, tam gdzie jest problem z dostępem do wody słodkiej, podziemnej wykorzystywana jest z sukcesami i bardzo szeroko ta technologia, więc jest ona sprawdzona. Po słoną wodę trzeba sięgnąć, bo poza technologią odsalania Świnoujście z Dubajem łączy jeszcze jedno. Brak wody mówi Dorota Janowicz, prezes świnoujskich wodociągów. Mieszkamy na wyspie, jest większa susza, są większe inwestycje, wycinamy lasy i tych wód nam coraz bardziej brakuje, a niestety mieszkańcy tej wody potrzebują. Budowa Stacji pochłonie ponad 80 milionów złotych od solonej wody. Napijemy się za dwa lata. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio 24.pl. Po piątej sport w trójce Krzysztof Łuniewski. Nasze piłkarki grają dziś z Irlandią w eliminacjach mundialu. Mecz w Gdańsku jest o tyle istotny, że może zdecydować o rozstawieniu bądź jego braku w barażach o bezpośredni awans na Mistrzostwa Świata. Selekcjonerka reprezentacji Polski, Nina Patalon, zapowiadając to spotkanie, nie opuściła strefy komfortu. Mamy swój plan, mamy swoją strategię, mamy swój styl gry, który jest dla nas bardzo ważny bez względu na to, kto jest po drugiej stronie. I zrobimy wszystko, żeby właśnie wobec naszych standardów, naszych zasad, naszego modelu gry zrealizować wszelkie założenia i zagrać jak najlepiej. To jest dla nas dzisiaj najważniejsze. Pierwszy gwizdek sędziego w Gdańsku o 18.00. W Madrycie i Liverpool o 21. Stawką tych spotkań będzie awans do półfinału Ligi Mistrzów Piłkarzy. W pierwszych spotkaniach ćwierćfinałowych Barcelona 0-2 uległ Atletico, Paris Saint-Germain 2-0 pokonało Liverpool. Początek meczów rewanżowych o 21. W Warszawie tymczasem za dwa i pół roku zostanie do użytku oddana hala sportowa na terenie Skry, odzyskanym przez miasto. Dziś ogłosił to prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, a ucieszyło m.in. Damiana Wojtaszka, kapitana siatkarskiej ekipy projektu Warszawa. Nowy obiekt będzie umownym domem tego klubu. Dla siatkarzy to jest bardzo duże wydarzenie, bo rozmawiam z chłopakami ktoś, kto z innych drużyn jakby nie ma hali swojej to do nich nie dociera, że, że czasami trzeba podróżować poza Warszawę, że niestety te hale, które na co dzień trenujemy czy rozgrywamy mecze mają jakieś inne koncerty, wydarzenia, więc cieszymy się, cieszymy się i to znacznie i tym bardziej, że jeszcze hala będzie na 6 tysięcy ludzi. W nowej hali na skrzydomowe mecze będą też rozgrywali koszykarze Legii i Dzików Warszawa. W nocy na szczęście popada, głównie na północy, ale też w centrum i na zachodzie Polski. Temperatura minimalna od 1 do 9 stopni Celsjusza. Jutro na szczęście też deszcz, głównie we wschodniej części Polski. Temperatura maksymalna od 10 do 17 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 17 to audycja popołudniowa. Tę godzinę muzycznie zaczynamy z The Cure. A za chwilę porozmawiamy o insider tradingu. I ja bym powiedział, że biały Dom oficjalnie z tym zjawiskiem walczy, ale robi to dopiero wtedy, gdy media złapią trop podejrzanych transakcji. Jaki trop daje się teraz zauważyć? O tym zaraz po taking off. Później o złodzieju, który ukradł rower i uciekał przed policją trasą kolarskiego wyścigu. I nawet dobrze mu szło. W audycji ze mną Agnieszka Laskowska, Michał Daniluk i Jacek Frenzel. Dla Państwa numer 2, dwójki i 7, trójek. 11 minut po 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czy ktoś z otoczenia Donalda Trumpa, kto znał jego plany geopolityczne, wykorzystał tę wiedzę dla własnych korzyści finansowych? Wśród ekspertów pojawiły się niedawno takie podejrzenia, a Biały Dom deklaruje walkę z osobami wykorzystującymi poufne informacje na rynkach finansowych. O tym Józef Niewiarowski. W ciągu kilku godzin przed zawieszeniem broni między Iranem a USA na platformie, na której stawia się zakłady dotyczące tego, co wydarzy się w przyszłości, w trzech miejscach na świecie powstają trzy nowe konta. Pierwsze konto kładzie 72 tysiące dolarów na to, że Iran i USA ogłoszą zawieszenie broni. Podobne zakłady płyną również z dwóch pozostałych kont. Ostatnie stawia zakład 12 minut przed wpisem Trumpa dotyczącym faktycznego zawieszenia broni, i zgarnia niemal 50 tysięcy dolarów. Niewłaściwe wykorzystanie niepublicznych informacji przez pracowników rządowych w celu osiągnięcia korzyści finansowych jest bardzo poważnym przestępstwem, i nie będzie tolerowane. Tak według medialnych doniesień brzmiał list rozesłany przez Biały Dom do urzędników państwowych. Ja bym powiedział, że Biały Dom oficjalnie z tym zjawiskiem walczy, ale robi to dopiero wtedy, gdy media złapią trop podejrzanych transakcji. Szymon Machalica, Strefa Inwestorów. W przypadku ostatnich decyzji Trumpa polega to na tym, że prezydent jednym wpisem potrafi wywołać jakby miliardowe przepływy kapitału. Jeśli ktoś zna treść takiej go wpisu z wyprzedzeniem, no to ma ogromną przewagę nad resztą inwestorów. Demokratka Elisa Slotkin przygotowała ustawę. Chce, żeby urzędnicy państwowi od prezydenta Stanów po asystenta niższego szczebla mieli zakaz korzystania z marketów. Na tych platformach można zakładać się o dosłownie wszystko. Problem w tym, że można zakładać się również o bardzo poważne sprawy, szczególnie, że ludzie mają poufne dane o pokoju i wojnie, o porozumieniach pokojowych. Mogą postawić anonimowy zakład i korzystając z tej wiedzy obłowić się po uszy. And make a, lot of money, because they have a zakładać się jest o co? Jeden wpis w mediach społecznościowych prezydenta USA może spowodować dziś gwałtowne spadki czy wzrosty, nie tylko na rynku predykcyjnym. Cena ropy w jednej chwili potrafi skoczyć lub spaść o nawet 10-15%. Z punktu widzenia przeciętnego Polaka takie anomalie po tweetach Trumpa brzmią jak coś bardzo odległego, ale przecież one realnie przelewają się na nasz portfel, no bo jeśli po jednym wpisie prezydenta potrafią skakać ceny ropy, dolara czy indeksów w Stanach, a nawet w Europie, no to chwilę później odczuwamy to w cenach paliw, w wynikach naszych funduszy, jeśli oszczędzamy przez fundusz na giełdzie, czy w wycenie polskiej waluty, czyli Złotego Żyjemy w świecie, w którym polityk jednym zdaniem potrafi wywoła wywołać globalną falę na rynkach i dlatego tak ważne jest właśnie, by instytucje poważnie traktowały tą walkę z inside tradingiem, bo inaczej za te zabawy tajemniczonych płacą zwykli inwestorzy, podatnicy. Po prostu zwykli ludzie. Materiał przygotował Józef Niewierowski, a Państwo mogą się do niego odnieść. Jak zresztą do każdej innej sprawy pod numerem dwie: dwójki i siedem trójek. Jacek Ręcel czeka przy telefonie i odbiera od Państwa połączenia. Państwo dzwonią między innymi w sprawie tego, co wydarzyło dzisiaj się w polskim Sejmie na Mownicy. Nie będę się może tutaj wypowiadał co do mojej oceny wystąpienia posła, który pokazuje swastykę na tle flagi Izraela, natomiast jeżeli ktoś inny z tego typu określeniu, gdy pokazujemy i mówimy o tym, jak źle, i haniebnie postępuje Izrael i widzi w tym propagowanie swastyki, to wydaje mi się, że to nie jest kwestia bycia posłem, tylko osłem. Inwektywy możemy sobie darować, ale w sprawie komentarzy mogą Państwo dzwonić pod dwie dwójki, siedem trójek. Zawsze też do Państwa dyspozycji jest nasz adres mailowy, pod którym mogą Państwo zostawiać informacje, które mogą być przydatne dla naszych reporterów. Może w Państwa okolicy dzieją się wydarzenia, którym warto się przyjrzeć, na które warto zwrócić uwagę, o których nikt nie mówi, a warto, żeby ktoś powiedział kontakt polskie radio.pl, to jest ten adres, pod którym mogą Państwo wysłać nam takie informacje, ale też cały czas funkcjonuje. Nasz numer telefoniczny dwie dwójki 7 trujek. Tam komentarze do tego, co dzieje się w audycji, ale jeżeli mają Państwo ochotę podrzucić też jakiś temat Jackowi Frencowi, który dzisiaj dyżuruje przy telefonie, to bardzo proszę. dwie dwójki 7 trujek. A na zegarach 16 po 17. 19 minut po godzinie 17. Za nami kawałek Don't Save Me zespołu H&M, który jest też zarazem nazwiskiem każdej z trzech sióstr, które na tę grupę z Los Angeles się składają. Państwo dzwonią z pomysłami na usprawnienie systemu kaucyjnego, by zgniecione butelki można było oddawać. Denko jest bardzo trudno zgnieść. I czy tam nie powinien być znak recyklingowy? No bo to dla automatu jest łatwiej te denko sprawdzić, a tam się i tak datuje to tam można też ten znak do recyklingu. Propozycja od pana Leona zanotowana. Może państwo mają jakieś swoje dwie dwójki i siedem trójek. Pod tym numerem mogą państwo zostawiać komentarze i pomysły na to, jak system kaucyjny udoskonalić. Audycji popołudniowej teraz kolarska historia niczym z filmu, albo z najlepszej transmisji wyścigu kolarskiego, takiego jak Tour de France czy Giro Italia, z tą różnicą, że wydarzyła się na polskiej ziemi, na polskich szosach tych dolnośląskich historię niełatwo w nią uwierzyć. Opowie ją państwu Paweł Turski. Niedziela, 12 kwietnia. W podrocławskiej sobódce rozgrywany jest wyścig kolarski ślężański mnich. Rywalizacja odbywa się w ramach kilku bloków startowych. W jednym z pierwszych startował na nowym rowerze za niespełna 30 tysięcy złotych młody zawodnik spod Szczecina. On po skończonym swoim wyścigu, bo startował we wcześniejszym bloku, oparł rower o drzwi od busa, siedział w busie i cały czas ten rower widział w lusterku. Opowiada współorganizator wyścigu, były zawodowy kolarz Bartusz Huzarski. Chciał się trochę ogrzać, coś tam zjeść i wysłał mu ktoś wiadomość na telefon i on na tę wiadomość odpisywał, więc nie wiem, jak to trwało, 30-40 sekund, podnosi głowę, patrzy roweru, nie ma. Rower ukradł mu 20 dwudziestoletni mieszkaniec Sobótki. Mężczyzna odjechał na dwóch kółkach i szybko został zauważony przez stróżów prawa, gdyż... Policjanci znali go z przeszłości kryminalnej. Aspirant sztabowy Anna Nicer, Komenda Miejska Policji we Wrocławiu. To mieli podejrzenie, że rower, którym się porusza, może pochodzić z kradzieży. Policjanci chcieli zatrzymać złodzieja, ten jednak zaczął uciekać i wjechał na trasę zawodów kolarskich. W pewnym momencie jego jazda była na tyle dynamiczna, że wyprzedził paleton kolarski i był nawet w czołówce tych zawodów. Chamy, chamy. W trakcie jednoosobowej ucieczki złodziej zdemontował nawigację i wyrzucił ją do rowu. Mimo pozbycia się dowodów ucieczka została, jak to mówią komentatorzy, zlikwidowana. Złodzieja zatrzymała policja. Legendarny komentator kolarstwa Krzysztof Wyżykowski nie mógł więc powiedzieć wielki sukces tego kolarza i polskiego kolarstwa. Zresztą sukcesem wygranej w ślężańskim mnichu Nazwać tak naprawdę nie można. On się włączył do wyścigu amatorskiego, nie do wyścigu męskiej elity, żeby zaraz nie było, że polskie kolarstwo leży na dnie, bo jakiś amator w trampkach i jeansach wyprzedza peleton elity. Nie ukrywajmy, duży wpływ na zadziwiającą jazdę złodzieja miał sam sprzęt, który był dobry, nie najlepszy. Ale dobre. Jeżeli ktoś jest już mocno wytrenowany, to faktycznie jest tak, że ta maszyna wnosi dużą różnicę do tego, jak szybko potrafi jeździć. Tłumaczy mi Dominik Rukat ze sklepu z rowerami VeloArt i dodaje, że nawet najlepszy sprzęt z racji dopasowania pod konkretną osobę nie zagwarantowałby złodziejowi zwycięstwa w wyścigu. Na odcinku kilku, może kilkunastu kilometrów dałby sobie radę, ale jeżeli chciałby przejechać cały taki wyścig, to praktycznie bez szans, bo wszystko by go bolało. Natomiast niewątpliwie był to jakiś talent. Czy to wielki talent? Ciężko mi powiedzieć, musielibyśmy go przebadać, ale może być o to ciężko w najbliższych latach. Bowiem złodziejowi za próbę kradzieży grozi do pięciu lat więzienia. Zawodowy kolarz Bartosz Huzarski w rozmowie z Pawłem Turskim dodał, że jazda na rowerze w klubie dla złodzieja mogłaby być formą resocjalizacji. Ciekawe co państwo na to. Mimo kradzieży roweru, zawodnicy byliby w stanie przyjąć złodzieja podobno. Dwie dwójki, siedem trójek. Jacek Frencel przy telefonie czeka na państwa połączenia. A to Krzysztof Zalewski. Lepiej już było. Może to tak, że skończyła się Przedłym za tobą, ale nie chcę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 Lidl to się opłaca Wiosenne super towary od Mediamarkt Głośnik JBL Extreme 4 Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 849 Teraz za 699 zł Dodatkowo produkt z akcji Zestawomania Mediamarkt Halo mobilki Dostarczam dobre wieści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 Żegnamy reklamy. 17.30 w studiu Monika Suszek i jej gość. Puls Trójki. A w pulsie trójki powiemy, porozmawiamy o zagrożeniach płynących ze strony Rosji, o lekcjach, które możemy wyciągnąć i wnioskach, jakie możemy wyciągnąć z wojny w Ukrainie, o pilnej modernizacji polskiej armii, jak również o wyzwaniach NATO, szczególnie jeżeli chodzi o wschodnią flankę w tych niepewnych czasach. A naszym gościem... Jest generał broni Piotr Błazeusz, były dowódca Eurokorpusu i zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, świeżo mianowany polski przedstawiciel wojskowy Rzeczpospolitej przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, drodzy słuchacze. I od razu bym zaczęła od tego pytania trochę na rozgrzewkę. To proszę powiedzieć, jakie zadania będzie pan realizował na tym świeżo świeżym stanowisku? No tu chciałbym podkreślić, że stanowisko obejmę oficjalnie za kilka miesięcy. W tej chwili rozpoczął się proces przygotowań i będę kontynuował to, co robi w tej chwili mój, mój poprzednik obecny, obecny przepolski przedstawiciel wojskowy, i trzeba powiedzieć, przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej, tak. pan generał Wojciechowski. Główne zadania to jest reprezentowanie interesów Polski na obu tych forach w NATO i w Unii i e, można by to nazwać negocjowanie, e, dyskutowanie z naszymi sojusznikami i państwami członkowskimi, to się tak nazywa po stronie Unii Europejskiej. E, dokumentów definiujących zarówno przyszłość, jak i teraźniejszość i to taką średnioterminową też obu, obu organizacji. To jest zawsze poszukiwanie konsensusu. Po stronie NATO mamy 32 członków, po stronie Unii mamy 27. Dobrze pamiętam 22, 22 państwa europejskie są i w jednej i w drugiej organizacji. To jest ścieranie się interesów tych państw e, i ten osiągnięcie konsensusu w niektórych sprawach jest trudne, natomiast historia pokazuje, że e, jesteśmy w stanie to osiągnąć. I to, co jest ważne w momencie, kiedy ma pani konsensus 32 lub 27 państw, no Rosja nie ma żadnych szans. No właśnie, bo to idzie w tym kierunku y, bezpieczeństwa oraz strategii, a to zagrożenie, o którym pan już trochę wywołał, zagrożenie rosyjskie, zagrożenia hybrydowe, które się pojawiały, pojawiają, są częste. Pan zresztą często w wypowiedziach podkreślał, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne, a z kolei... Y, Istnieje takie poczucie pilności. To jak pan ocenia obecną sytuację, jeżeli chodzi o strategię na wschodniej flance NATO, o zagrożenia hybrydowe, które nam się pojawiają? Tu myślę, że będziemy mówić zarówno o strategii NATO i Unii, ponieważ to jest w zasadzie ta sama granica. E, I Polska, e, realizując operacje pod lasie, między m.in. Bezpieczny Zachód, e, e, Horyzont, w tej chwili e, Wschodnia Zorza czy Zatoka, de facto e, Dba o interesy zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej i nasze oczywiście e, suwerenne interesy. I e, powiem tak, e, niestety zagrożenie jest jak najbardziej realne. E, to, co Rosja realizuje w tej chwili na Ukrainie, to jest prawdopodobnie ich cel pośredni. I zależnie od rezultatów, jakie osiągnie na Ukrainie, prawdopodobnie będzie dalej testować i być może starać się pójść dalej i, i zrobić, ja to określam zawsze, jakąś głupotu. Natomiast w tej chwili Rosja jest na tyle osłabiona, że na obecną chwilę nie jest za bardzo w stanie przeprowadzić operacji konwencjonalnej przeciwko NATO. Natomiast trzeba pamiętać, że każde zawieszenie broni, pokój na Ukrainie, ten czas Rosji kupi tak? i prawdopodobnie należy przypuszczać, jeżeli nie uda się zapewnić trwałego pokoju i wiarygodnego na Ukrainie, że Rosja za kilka lat może ponownie zaatakować najpierw Ukrainę, licząc, że udaje się więcej zdobyć na Ukrainie, bo uważa to za swoje terytorium i niestety może rozważać inne scenariusze, które nie są do końca dla nas korzystne. Dlatego o, powinniśmy i to się dzieje zarówno po stronie NATO i Unii dążyć do e, zbudowania takiego potencjału obronnego i tu nie chodzi tylko o siły zbrojne, ale generalnie o, o cały system obronny naszego państwa, e, żeby strona rosyjska wzięła to pod uwagę w swoich kalkulacjach i stwierdziła, że to jest nieopłacalne i koszt e, jakichkolwiek działań ze strony rosyjskiej jest po prostu... Dla nich nie do zaakceptowania. Stąd niestety po wielu latach trochę takich ograniczonych wydatków na obronność. No, to było oczywiste, bo nie czuliśmy zagrożenia. Tak? Ani Sojusz, ani Unia Europejska. Wydawało się, że Rosja jest w tym systemie, że korzysta jak najbardziej z tej kapitalistycznej gospodarki. Zarabia dosyć dużo, dużo pieniędzy i liczyliśmy, że to przekonanie było, że poprzez związanie Rosji w tym systemie gospodarczym Rosja no nie zdecyduje się na żadną inwazję zbrojną, bo jej się to po prostu nie będzie opłacało. No Niestety stało się inaczej i dlatego my teraz musimy zwiększać swój potencjał do, do obrony, pokazywać stronie rosyjskiej, że pomimo różnych prób nie jest w stanie ani podważyć funkcjonowania naszego państwa ani, że tak powiem, zdecydować się na jakikolwiek konflikt zbrojny wobec nas i całego sojuszu. A czy na przykład takie inwestycje jak w Tarcze Wschód, jak Baute bałtycką Linię Obrony, są to projekty, które mogą realnie nieco zatrzymać Rosję? Wiadomo, że ich realizacja jest długa, czasami i, i na dekadę. Wiadomo, że są czasami problemy finansowe, czy też systemy pra problemy prawne związane z gruntami, ale projekt jest bardzo ambitny. Czy jest w stanie zatrzymać poprzez zbudowy, fortyfikacji systemów obserwacji. Jest to bardzo ważny projekt. Jest on synchronizowany również z innymi projektami po stronie nato ale też niektóre projekty unijne są z nim związane i jest stopniowo realizowany. Ja uważam z mojego punktu widzenia, że jest to też dobry test na sprawdzenie, na ile jesteśmy w stanie przygotować się do potencjalnego konfliktu w czasie pokoju. Bo trzeba pamiętać, że często mówimy, że na Ukrainie robi się to czy tamto, bo w, są takie czy inne procedury. Natomiast Polska, Sojusz e, są w czasie pokoju oficjalnie. Nie, czyli dalej obowiązują nas wszystkie przepisy czasu, jak my to mówimy, pokoju, które no niestety dają przewagę trochę drugiej stronie, e, ponieważ ich nie obowiązują żadne przepisy. Więc my powoli staramy się dostosowywać te przepisy do tego, żeby można było realizować określone działania, e, przygotowania po prostu obronne e, w czasie pokoju. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, tarcza wschód, e, trzeba pamiętać, że jest projektem e, niektórzy porównują do linii Marzynota. Absolutnie nie. To ma, może troszkę wygląda z zewnątrz jak, jak dawna linia Marzynota, która się nie sprawdziła, ale de facto jest to projekt, który ma e, Zwiększyć naszą mobilność, czyli umożliwić nam bardziej tą nazwijmy obronę manewrową, ma e, utrudnić, my to nazywamy kontrmobilność, czyli ma utrudnić zdolność do e, poruszania się dla sił przeciwnika, gdzie zawczasu przygotowane będą określone przeszkody, e, będą zaplanowane pola minowe. Będą zgromadzone materiały, bo też pamiętajmy, że no, czekanie, żeby coś zrobić, aż zacznie się konflikt, no, skazuje nas na, praktycznie na, na, na, na taką dosyć wczesną, częściowo przynajmniej porażkę. Więc musimy się do tego przygotować już teraz, to się dzieje. Natomiast te, ten projekt również zwiększa naszą zdolność do wykrywania różnego rodzaju działalności potencjalnego przeciwnika, to co się dzieje po drugiej stronie, tak zwane sensory, czyli rozbudowujemy system naszych sensorów, które pozwalają nam, powiedzmy tak kolokwialnie, lepiej widzieć i słyszeć, co się dzieje po drugiej stronie i budujemy również w ramach tego projektu systemy, antydronowe, ponieważ jak widzimy, jest to teraz jedno z głównych zagrożeń i przez wiele lat nasze systemy były bardzo zaawansowane, bardzo kosztowne, natomiast przeciwnik korzystuje bardzo tanie środki, środki powietrzne, niektóre z nich uzbrojone i tutaj musimy się zmierzyć z tym kosztem, efektem i poszukiwać rozwiązań, które są znacznie tańsze, są szybciej dostępne i ten system stworzyć tak, żeby podobnie jak było w zeszłym roku, żeby przeciwnik wiedział, że jeżeli będzie próbował naruszyć naszą przestrzeń powietrzną, nale należy liczyć się z odpowiednią odpowiedzią. Skoro przeszliśmy sobie właśnie do tej kwestii, czego się uczymy, no każda wojna jest e, dla państwa tym polem, gdzie się obserwuje, jak to wszystko wygląda strategicznie. Czy wojna w Ukrainie, która trwa e, też... E, uczy nas, czy też możemy wyciągnąć pewne wnioski no, z prowadzenia chociażby kwestii strategicznych z działania e, Armii Rosyjskiej. E, czego nauczyliśmy się z tego konfliktu? Zacząłbym od tego, że to jest domena wojskowych, że my analizujemy wszystkie konflikty zbrojne. I bardzo uważnie analizujemy i wyciągamy doświadczenia zarówno z amerykańskiej operacji w Wenezueli, z poprzedniej i obecnej operacji w Iranie, ale też bardzo uważnie przyglądamy się, rozmawiamy z naszymi partnerami ukraińskimi odnośnie ich doświadczeń z, z prowadzenia działań bojowych z Rosją. Pierwsza chyba najważniejsza rzecz to jest taka, że mm, nie chcemy w przyszłości walczyć w podobnym stylu jak Ukraińcy. Mam na myśli, że jest to wojna dosyć pozycyjna, wojna, który, wojna na wyczerpanie, tak? bo możemy nie być w stanie tak długo wytrzymać, tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, najważniejsza, mi się wydaje, jeśli chodzi o konflikt ukraiński, wojnę na Ukrainie, to jest kwestia zdolności do adaptacji nie tylko sił zbrojnych, ale całego systemu obronnego państwa. Bo to, co jest niesamowite, to Ukraina dalej funkcjonuje jako państwo. Dalej są wypłacane renty, emerytury, pensje można je, e, kupić, e, są produkty dostarczane do sklepów, działa Straż Pożarna, działa, e, działa, działają szpitale e, i to jest ważne, że to nie są tylko siły zbrojne, które ciągle się adoptują, bo ta zdolność do adaptacji i my to nazywamy transformacji w kontakcie, bo de facto państwo e, walczy o przetrwanie, państwo e, walczy z bardzo potężnym przeciwnikiem, bo wydawało się, przecież na początku oceny były takie, że Ukraina nie, wytrzyma jest? tydzień, może dwa, no, były też już... propozycje, żeby ewakuacja była do Stanów Zjednoczonych, e, gdzie prezydent tak, i to od był... razu powiedział, że nie potrzebuje podwózki. To raz, a dwa, e, było to by dużym błędem, bo taki był cel Rosjan, żeby, to się nazywa dekapitacja władz, tak? że poz, e, pozbawiając państwo władz centralnych, liczyli na to, że, że to państwo, że tak powiem, nie będzie w stanie funkcjonować i się obronić. Więc to była bardzo dobra decyzja ze strony prezydenta Żeleńskiego i muszę podkreślić z mojego punktu widzenia, że tak jak się zmienił pan prezydent Żeleński w stosunku do tego prezydenta sprzed wojny, na początku wojny, a teraz, to jest to ogromna naprawdę ewolucja i trzeba powiedzieć, że potrafi dalej pozyskiwać wsparcie całego świata. Niektórzy sojusznicy, partnerzy, no wiadomo, są trochę może czasami trudni, to jest normalne, Natomiast on się świetnie porusza na Zachodzie, i ja dlatego czasami żartuję, że w zasadzie Ukraina już jest zintegrowana z Zachodem. A pomaga mu w tym, pomagają mu w tym media społecznościowe, bo prezydent był od samego początku tak, aktywny. Absol, absolutnie tak. To są, to są jak gdyby dwie. To jest ta, ta my to nazywamy wojna, wojna w, w środowisku operacyjnym, kognitywnym gdzie e, to są dwa elementy. Pierwsze to jest e, moja narracja i to, co ch chcę przekazać dla świata, dla moich obywateli. A druga to jest właśnie walka z dezinformacją przeciwnika. I tu trzeba powiedzieć, że Ukraina zrobiła ogromne postępy e, i naprawdę ma bardzo dobry system, bo często to, co państwo widzą, co się dzieje na Ukrainie, to, to jest celowo zrobione, że to chcemy pokazać dla Zachodu i dla społeczeństw zachodnich. Tak? I każdy tak powinien robić, kto będzie prowadził walkę. I też prowadzą walkę z dezinformacją. Ja się cieszę, że my w kraju również podjęliśmy te działania, gdzie jest już wiele programów pokazujących właśnie tą dezinformację. Tak? Mm. I jak szybko pewna informacja może, może stać się wiralna i, i momentalnie rozprzestrzenić się, i potem jej zaprzeczenie czy wskazanie, że, że jest to fake, no jest bardzo trudne. A jeszcze propo właśnie wyzwań związanych, czy z dezinformacją, ale może nawet większych wyzwań. Czy Europa jest w stanie bronić się samodzielnie, gdyby te posiłki ze strony amerykańskiej były mocno ograniczone? Jak pan ocenia obecną sytuację? Ja powiem tak. To zapytajmy się, czy przed wojną, przed napaścią rosyjską na Ukrainę, czy ktokolwiek wierzy, że Ukraina jest w stanie się obronić? I ja myślę, że jest to jest to samo dotyczy Europy, bo kiedy popatrzymy na nasz, na wielkość projektu krajowego brutto wydawanego na obronność w państwach Europy, kiedy popatrzymy na zdolności sił zbrojnych Europy, to one wszystkie razem przewyższają Rosję. To jest bardziej, wie pani, kwestia w mojej ocenie wiary w zwycięstwo i pewnej gotowości do, do poświęceń już teraz w czasie pokoju, gdzie wiadomo, że zamiast um, wydawać środki budżetowe na edukację, na, na, na, na służbę zdrowia, na programy socjalne, no niestety potrzeba jest taka, żebyśmy jednak znaczne środki przeznaczyli na obronność po to, żeby, że tak powiem, e, odstraszyć naszego przeciwnika. Bo pamiętajmy, że jeżeli przeciwnik zobaczy, że po naszej stronie dużo mówimy, podejmujemy ważne decyzje, ale za tym nie idą określone czyny, to za chwilę może się okazać, jak stwierdzimy, że je, zagrożenie jest jeszcze większe, to to nie będzie 5% PKB, tylko za chwilę to może pójść znacznie w górę 8-10. Więc to jest teraz ten moment. Wszystkie państwa w zasadzie europejskie to realizują, ale niestety jest to wyzwanie, bo jak wiemy, każdy sojusznik ma trochę inne podejście. Zazwyczaj im dalej od zagrożenia, tym to postrzeganie zagrożenia jest troszkę inne. Tam też działa niestety dezinformacja rosyjska i przedstawiane są fakty w trochę innym świetle. Jest inna narracja, tak? I niektóre z tych państw tak nie do końca są przekonane, że ta Rosja jest aż tak zła. Natomiast... Z tym trzeba, że tak powiem, walczyć. I to jest rola nas wszystkich, między innymi w Brukseli, żeby przedstawiać naszą narrację, żeby pokazywać nasze zaangażowanie. To co pol Wysiłek Polski ogromny, no bo w tej chwili około 8 tysięcy polskich żo żołnierzy codziennie uczestniczy w operacjach na terenie naszego kraju, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo i granicy i infrastruktury krytycznej i zarówno na lądzie, jak i na morzu i w powietrzu. Więc jest to naprawdę ogromny wysiłek i trzeba przyznać, że z drugiej strony niestety Rosjanie potrafią to zrobić bardzo sprytnie, bo po drugiej stronie nie stoi batalion, mm. brygada, dywizja rosyjska czy białoruska, tylko są to działania typowo hybrydowe, gdzie niestety angażują... I mieliśmy już trochę taki przedsmak, prawda, tych działań hybrydowych i myślę, że jeszcze nieraz będziemy też do nich powracać i, w, i do tego tematu. Bardzo panu dziękuję za dziś. Generał pięknie, dziękuję, broni, dziękuję też. Generał broni Piotr Błazeusz, świeżo mianowany polski przedstawiciel wojskowy RP przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia. To YouTube, Song of the Future, 9 minut do godziny 18. Globalna, globalna flotylla Sumut próbuje przełamać izraelską blokadę strefy gazy. Jesienią izraelskie wojsko na międzynarodowych wodach zaatakowało statki flotylli, wtrąciło część uczestników do aresztu. Tym razem statków ma być więcej. Na razie pogoda opóźniła wypłynięcie z Barcelony. Polscy uczestnicy misji wyruszają dziś z Warszawy. Cel misji Globalnej Flotyli Sumut się nie zmienił, no bo nie został osiągnięty. Chcemy dostarczyć pomoc humanitarną, ustanowić korytarz humanitarny. Łukasz Kozak, aktywista, uczestnik misji Globalnej Flotyli Sumut. Wiemy, że jest bardzo duże poparcie dla sprawy palestyńskiej, ale niewiele z tego wynika, niewiele ruchu politycznego z tego wynika. To się musi zmienić, jeżeli ludobójstwo ma zostać zatrzymane. W obecnej misji bierze udział tysiąc uczestników. Weronika Kula, Global Sumut Polska. 100 krajów uczestniczących, 50 ponad Delegacji. Blokada trwa od dwóch dekad i te próby są podejmowane i będą podejmowane, są coraz lepiej zorganizowane. Wolelibyśmy, żeby to państwa wywiązywały się ze swoich zobowiązań w kwestii wynikających z konwencji o ludobójstwie, ale nie robią tego, więc my to robimy. Ta misja nie może się nie powieść, bo jest w pełni legalna. Michalina Ziomek, Global Summit Polska. Mamy też tragiczną sytuację w związku z przegłosowaniem przez Kneset 30 marca kary śmierci dla Palestyńczyków. Naszą misją jest to, żeby zwrócić uwagę z powrotem na ludzi w gazie, ale żeby nie skupiać się bardziej na nas, tylko właśnie na tym, co się tam cały czas dzieje. Agata Wisłocka, Polka, która czeka w Barcelonie na wypłynięcie razem z austriacką delegacją. Cokolwiek, co może przytrafić się nam w tym momencie, no nie jest po prostu porównywalne z tym, co się dzieje na miejscu w gazie. Obawy mamy, ale też Flotyla ma sprawdzoną formułę. Jesteśmy nieprzemocową, humanitarną misją. Wszystkie rzeczy, które się Wydarzają właśnie tak zwane przechwycenia. To jest jawna kpina z prawa międzynarodowego, ze swobody ruchu. Teraz w kontekście dzieśniny Ormuz mówi się o swobodzie nawigacji. Gdzie jest swoboda nawigacji dla Palestyńczyków? Dlaczego Palestyńczycy nie mogą wypłynąć na morze, łowić ryb, gdzie potrzebują białka? Dlaczego my nie możemy dowieść im jakiejś ilości jedzenia, jakiejkolwiek pomocy? Dlaczego to jest takie trudne? To nie powinno być tak trudne. Dzieło wyzwolenia Palestyny, dzieło wyzwolenia całej ludzkości nie kończy się wraz z ustanowieniem korytarza humanitarnego. To jest malutki krok na Drodze. Z uczestnikami flotyli rozmawiała Karolina Gonet. W trójce teraz Murphy's Law. almost every day And every time I turn around I love his stuck.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 Żegnamy reklamy.